Reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, dziewiąty kwietnia jest siódma. Serwis trójki Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Wciąż mamy nadzieję na odblokowanie cieśniny Ormus i trwały pokój na Bliskim Wschodzie, mówi szef polskiej dyplomacji. O tym, że giełda kryptowalut wspierała prawicowych polityków poinformował premier, to kłosie notatki od ABW. Świeża tonacja na wieży mariackiej w Krakowie. Hejnaliści dostali od województwa nowe trąbki. Czy to była stara trąbka, czy nowa, Staramy się grać jak najładniej. Mam nadzieję, na, że zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie zostanie uratowane, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Po izraelskich atakach na Liban Iran ponownie zablokował cieśninę Ormus i grozi zerwaniem rozmów, jeżeli ostrzał Libanu będzie kontynuowany. Pakistan odgrywa rolę mediatora, oby się udało, bo perspektywa jakiegoś szerszego konfliktu, nie daj Boże, także na lądzie, to jest perspektywa, której ceną byłoby poważne zawirowania w gospodarce całego świata. Wszystkim nam zależy, żeby nie tylko ciśnina Ormuz była otwarta, ale żeby na Bliskim Wschodzie zapanował pokój. Na uspokojenie sytuacji w rejonie cieśniny Ormus liczą armatorzy. Transport morski też dotknęły podwyżki cen paliwa, mówi Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej. Wystarczy powiedzieć, że tona paliwa lekkiego typu marine gas oil, która w Rotterdamie przed konfliktem kosztowała około 680 dolarów. Na początku tego tygodnia cena wzrosła już do 1500 dolarów. Gwałtowne wzrosty cen spowodowały masowe wycofywanie się dostawców z wynajmowania statków. Przez cieśninę Ormus przechodzi niemal 1 czwarta światowego wydobycia ropy naftowej i gazu. W sobotę w Islamabadzie mają rozpocząć się negocjacje pokojowe. Giełda kryptowalut Zonda Krypto wspierała prawicowych polityków, przekazał premier Donald Tusk. Przewrządu przedstawił informacje od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W notatce ABW są nazwiska prezydenta Karola Nawrockiego, Zbigniewa Ziobry, Dariusza Mateckiego i Przemysława Wiplera z Konfederacji. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz. Premier Donald Tusk streścił notatkę, jaką dostał od ABW z opisem zdarzeń z przełomu października i listopada ubiegłego roku. Chodzi o dwie duże wpłaty 450 tysięcy na fundację powiązaną ze Zbigniewem Ziobro oraz 70 tysięcy euro na fundację posła Konfederacji Przemysława Wiplera. Obie wpłaty pochodziły od właściciela Giełdy Zonda Krypto i zostały zrobione miesiąc przed głosowaniem nad pierwszym wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Ja apeluję do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w tym procederze, żeby zastanowili się nad tym, czy to jest jeszcze do zatrzymania. Akcja blokowania państwa polskiego. Mówił premier Donald Tusk. Sprawę ujawnioną przez szefa rządu zbadają śledczy zajmą się nie tylko powiązaniami politycznymi, ale również doniesieniami o problemach klientów z krypto z wypłatą aktywów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł lewicy Tomasz Trela. Rząd będzie bronił szefowej resortu zdrowia, jeśli dojdzie do głosowania nad wotum nieufności, zapowiedział rzecznik rządu. Posłowie PiS poinformowali, że złożą taki wniosek do Sejmu. Jolanta Sobierańska-Grenda zarządza trudnym resortem, podkreśla Adam Szłapka.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 Krakowskie media trąbią o tym, że tamtejsi hejnaliści mają nowy sprzęt. Dla siedmiu wspaniałych strażaków województwo kupiło osiem nowych trąbek. Jedna będzie awaryjna.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 Trąbki są mocno eksploatowane na wieży mariackiej. Dochodzą do tego zmienne warunki pogotowe i instrumenty zużywają się tam dużo szybciej niż na przykład w Filharmonii. 16 kwietnia 1927 roku Polskie Radio po raz pierwszy transmitowało w południe hejną z wieży kościoła mariackiego w Krakowie. Od tego czasu rozbrzmiewa on już na całą Polskę i poza granicami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Pięć po siódmej to czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Barcelona okazała się bardzo gościnna dla Atletico Madrid i w pierwszym z ćwierćfinałów na Camp Nou Ligi Mistrzów UEFA uległo Atleti 0-2. do 2. Strzelili Julian Alvarez i Aleksander Sorlot. Robert Lewandowski grał tylko w pierwszej połowie i nie zachwycił. Również 2-0 było w Paryżu. Paris Saint-Germain pokonało Liverpool. Bramki zdobyli Desiree Doué i Chwicza Kwarachelia. Rewanże w następnym tygodniu. Górnik zabrze 2 maja zagra w finale Pucharu Polski PZPN po półfinałowym zwycięstwie z Zawiszą Bydgoszcz, 1 do 0. Jedynego gola strzelił Iwan Ikiadimi, a grę górników chwali Rafał Janicki. Nie uważam, że nam zagrozili defensywnie. Uważam, że mieliśmy pod kontrolą. Wiadomo, jakieś tam wypady Zawiszy gdzieś tam się kończyły czymś, jakąś sytuacją strzałem czy wrzutką.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 Piłkarze ręcznie industrii Kielce odpadli z Ligi Mistrzów. Wczoraj przed własną publicznością musieli odrobić trzy bramki straty z pierwszego meczu z Pikseget. I w drugiej połowie wszystko zaczęło się układać po myśli Daniela dujsze i spółki. Jednak w końcówce wszystko się rr, zawaliło i przewaga została wypuszczona z ręki. No o, miałem nadzieję, że nie, nie będzie ostatni, że ostatni będzie było z, za kilka tygodni, ale okej, okay. jak zawsze było. Bardzo fajnie zagrać w tej hali wygumisów, jak jest, zagrać każdego mecz, to jest niesamowita hala, niesamowita atmosfera i będzie ciężko za to, ale okej, okay. to jest życie. Życia się nie oszuka. Dziś w Płocku drugi mecz z polską drużyną, którego stawką jest ćwierćfinał. Wisła podejmie Sporting Lizbona. Na pocieszenie reprezentacja polskich Szczepiornistek wygrała na wyjeździe ze Słowaczkami 34-21 do 21 w Pucharze Europy, a siatkarki budowlanych Łódź pokonały w dwumeczu półfinałowym Uniopole Opole i awansowały do finału Ekstraklasy Siatkarek. I jeszcze jeden powód do zadowolenia. Hubert Kurkacz awansował do trzeciej rundy w Monte Carlo po zwycięstwie z Węgrem Fabianem Maroszanem 6-2 i 6-3. O poranku pogoda rześka. A dzień też super ciepły nie będzie. Od jednego stopnia na podchalu i trzech na Suwalszczyźnie do 10 na zachodzie Polski. Tak temperatura będzie wyglądać wczesnym popołudniem. W zachodniej połowie kraju dziś powinno być słonecznie. Zazdrościmy, bo na wschodzie pochmurno i tu może popadać deszcz, deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Także ten śnieg to w Karpatach i Bieszczadach, powyżej 500 metrów nad poziomem morza. Zapraszamy.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 Żegnamy reklamy Jest siódma osiem Zapraszamy do trójki I po co komu trąbka? hejnał no można odegrać paszczowo Dwie dwójki i siedem trójek Może coś Miłej wyjdzie Miłej szkoły Oksymoron? Być może Zaczynamy drugą godzinę porannej audycji. The Dandy Warhols już grają, a ja oświadczam, że za chwilę powiemy o akcji Zostaw, nie porywaj i przede wszystkim o tym, jak postępować z dzikimi zwierzętami, a później opowiemy o wyjątkowym, absolutnie wyjątkowym autobusie. To jest taki biały krok, prawdopodobnie jedyny zachowany w Polsce. No jest ciężka sprawa. Wpierw będzie trzeba go postawić na własne nogi, na koła. Ustawiamy na koła od samego rana. Michał Danilu, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry! Po raz pierwszy wystartowała wczoraj kampania Zostaw, to Zostaw pisane jak ZO, przez dwa o, nie porywaj. I to kampania, która jej celem jest uświadamianie ludziom, jak i kiedy pomagać dzikim zwierzętom. Organizowana i współorganizowana przez no, co najmniej kilka instytucji, w tym warszawskie ZO czy straż miejską miasta stołecznego Warszawy, ale także przez Ptasi Azyl i w trójce witam Angelikę Gackowską z Ptasiego Azylu Warszawskiego. Zo właśnie dzień dobry, pani Angeliko. Dzień dobry. No to y, powiedzmy wprost, krótko i klarownie. Co robić, czego nie robić, gdy spotykamy dzikie zwierzęta wiosną? To czas lęgu, to czas, y, gdy na ulicach pojawiają się dziki, gdy wokół drzew można spotkać małe ptaki, które wypadły z gniazda. No i możemy zaszkodzić, jak się okazuje. To co robić, żeby nie zaszkodzić? Ja zachęcam zawsze do tego, żeby, żeby wyprzedzająco przewidzieć powiedzmy pojawienie się takiej, czy bycie w takiej sytuacji. I zachęcam państwa, aby państwo zapoznali się na przykład dzisiaj, na przykład do porannej kawy z informacjami, które są zawarte na stronie internetowej Ptasiego Azylu, bo tam dosyć szczegółowo opisujemy, jak postępować w przypadku zalezienia ptaka, kiedy reagować i kiedy nie. Czyli ważne jest, abyśmy już będąc postawionym przed faktem dokonanym i znajdując się w jakiejś sytuacji konieczności reagowania wiedzieli, przynajmniej mniej więcej, więcej, czego możemy się spodziewać i co możemy robić. Ale jeżeli już zaskoczy nas to małe zwierzę gdzieś na, na przykład na trasie naszego spaceru, to ważne jest, żeby nie działać emocjonalnie i na spokojnie chwilę przyjrzeć się co, temu, co zobaczyliśmy. Czyli zobaczmy, czy, czy ten ptak faktycznie od nas nie ucieka, bo to już jest niepokojący objaw, ale czy ma wszystkie kończyny sprawne, czyli czy nie widzimy jakiejś krwi, zniszczonych piór, to wtedy już jest sygnał, że faktycznie jest zwierzę, po, po prostu jest potrzebuje pomocy. Tutaj nie ma o czym dyskutować. Jeżeli widzimy ptaka, czy w zasadzie piskę w puchu, czyli takiego małego kurczatka, który nie ma piór, to też należy reagować, bo takie zwierzę po prostu błyskawicznie ulegnie wychłodzeniu, no po prostu trzeba je przywieźć do ptasiego azylu lub wezwać straż -miską. Ale jeżeli widzimy ptaka, który jest taki prawie jak dorosły, ale um, nie, jeszcze nie lata, to najprawdopodobniej spotkaliśmy podlota, czyli takiego ptasiego nastolatka, który już nie, jest, nie bytuje w gnieździe, ale pod okiem rodziców uczy się i zdobywać pokarm, i um, powiedzmy reagować na jak różnego rodzaju zagrożenia w swoim otoczeniu, czyli tak naprawdę uczy się życia. I tutaj jedynym, co możemy zrobić, to na przykład przeniesienie takiego ptaka z na trawnik, schodnika na jakiś pobliski po, po krzew, czy na krzew, na jakieś na niskie gałązki, m, po to, żeby zabezpieczyć go przed jakimś, przed jakimś ryzykiem wypadku. Ale poza tym raczej starajmy się nie działać. Pani mówi o tym, no żeby i... przenieść, a ja mam wrażenie, tak. że y, wiele razy słyszałem takie słowa o tym, by nie dotykać tych dzikich zwierząt. No tak, ale jeżeli zostawimy takie, takiego, taki, takiego podlota na przykład na chodniku czy na ulicy, to zostanie przejechany. Czyli ruch, mniejsze e, zło wybieramy w tej sytuacji. Mniejsze zło. Wybieramy mniejsze zło po prostu dyskretnie, szybko, z unikaniem nadmiernego głaskania, szybko przenosimy to zwierzę gdzieś kilka metrów dalej, kilka metrów głąb terenu zieleni i wszystko będzie w porządku. Rodzice bez problemu poradzą sobie z takim, z takim krótkotrwałym tematem. Po prostu tutaj chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa takiemu zwierzęciu. No tutaj mówimy o małych zwierzętach, zwłaszcza o ptakach, mhm. no ale można spotkać też te większe w miastach coraz częściej. Co w takiej sytuacji? E, można spotkać i tutaj też edukacja jest ważna, bo pamiętajmy, że to, co jest bardzo dużą przewagą i zaletą miasta stołecznego, czyli dosyć duży udział terenów zieleni na ter w terenie mi w powierzchni miasta, bo to jest około 44% naszego miasta, to są tereny zieleni. Wiąże się z tym, że na tych terenach nie mieszkamy czy nie korzystamy z nich tylko my, tylko również cały pakiet różnych zwierząt, mniejszych i większych. I powinniśmy być tego świadomi, że zwierzęta, które nawet może kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu nie mieszkały w Warszawie, czy nie pojawiały się w Warszawie, w tej chwili po prostu które w tej Warszawie mieszkają i takim przykładem są między innymi dziki. No i niestety możemy się ich spodziewać w różnych miejscach. Tutaj ważne jest, aby nie zachęcać i nie tych zwierząt, czyli nie zostawiać wokół siebie pokarmu w postaci na przykład intencjonalnego do dzików lub rozrzuconego np. pokarmu dla gołębi, czy, czy jakichś innych resztek, na przykład dla kotów, bo to, to potrafi przy, przyciągać lisy. To więc to jest bardzo ważne. Zabezpieczajmy też nasze śmietniki, ale też miejmy świadomość, że te zwierzęta po prostu obok nas są, czyli wychodzenie na spacery z psem zawsze pies bezpiecznie na smyczy. Raczej starajmy się głęboko nie wchodzić w jakieś dużo zakrzeczenia, zwłaszcza teraz, kiedy lochy prowadzą młodo, bo to może być niebezpieczne. Musimy po prostu się upewniać, do jakich miejsc trafiamy. A jeżeli sytuacja wymaga reagowania, bo zwierzę jest na przykład na zamkniętym terenie placu zabaw, osiedla, osiedlów weszło na przykład na, nie, na jakiś Parking przed um, hipermarketem, gdzie ewidentnie nie jest w swoim środowisku, no wtedy wzywamy służbę. I jak słyszeliśmy, tu pani Angelika odnosiła się do Warszawy, ale przecież wiemy, że to się dzieje też w innych miastach. Te nagrania mm -hmm. z dzikami z ulic mm -hmm. pojawiają się mm -hmm. z bardzo wielu miejsc. Myślę, że to dotyczy różnych miejsc w Polsce. Angelika Gackowska mm -hmm. z ptasiego azylu warszawskiego, ZOO, o tym opowiadała w trójce o poranku. Pani Angeliko, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, do usłyszenia. I polecamy stronę Ptasiego Azylu oraz kampanię Zostaw, nie porywaj. Takie hasło można wpisać w internecie i dowiedzieć się więcej na ten temat. Teraz muzyka e, i piosenka Dnia w Trójce to Poczta Polska i nowość od tej grupy Multiplexy. Polska i multipleksy. Dziś często ten utwór jako piosenka dnia będzie w trójce powracać. A teraz o innym powrocie. Autobus Bałtyk. Pamiętają Państwo takiego gagatka? To legenda polskiej motoryzacji i można powiedzieć dinozaur, gatunek, który wyginął. Sądzono przez lata, że ani jeden egzemplarz się nie zachował. Aż do teraz. Odnaleziony w Wielkopolskiej Puszczy. W stanie rozkładu pojazd ma dostać drugie życie. Miłośnicy artefaktów motoryzacji podjęli wyzwanie i ruszają z jego odbudową, z odbudową autobusu Bałtyk. No niestety to, gdzie go znaleziono i czemu dotychczas służył, nie ułatwia sprawy. Oborniki wielkopolskie, środek lasu, pewna pani miała ten autobus. To był magazyn Uli. Ta pani ten autobus dostała od swojego kuzyna, który pracował w KSK. Mówi, słuchaj, jest taki autobus do wzięcia, mogę wam go tutaj przywieźć. Pod wasz dom będziecie sobie magazynowali Ule. Takie było zadanie tego autobusu. Same części, no to wiadomo, to, to jest unikatowy autobus. Nie? Coś trzeba znaleźć, żeby to odbudować. Tomasz Jurczak, Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Autobus to jest taki biały krok, prawdopodobnie jedyny zachowany w Polsce, czyli autobus, który został wyprodukowany w Koszalinie. Późniejszy współdzielniczy Praca w późniejszych zakładach Bumar. Każdy z nas, czy tam ze słuchaczy, myśli sobie, że autobusy produkowaliśmy tylko i wyłącznie w Wielczu i w Autosanie w Sanoku. Ale wcale to nieprawda, bo jeszcze była właśnie trzecia fabryka, trzeci zakład, gdzie produkował autobusy właśnie w Koszalinie. Tych autobusów wyprodukowano na przełomie lat 50. i 60., przez 3 lata produkowany był ten autobus. Wyprodukowano 177 sztuk. Autobus bardzo ciekawy. Nazwa jego to jest Kuczci Polskiego Morza Bałtyckiego. Następnie mamy tutaj taki przód. Wygląda jak ryba. No podejdźmy do tego. Na razie, grata. Grata. Leszek Jankowski pracuje w muzeum. No jest ciężka sprawa. Wpierw będzie trzeba go postawić na własne nogi, na koła. Są okna, szy, prawda, i są drzwi. Także to zresztą to będzie jest wszystko nowe, będzie robione, to już będziemy. Te okna nie zostaną? Zostaną e, część, ale to trzeba będzie wszystko ściągnąć, bo nie ma ramek Aha. tutaj, prawda dokończonych, do no i nie wiadomo, czy z tych okien coś się da. To są drzwi, tak? Tędy tak. się wchodziło, one się otwierają? Tak, otwierają o. się. O ciężko. O. Szkielet jest i z czego wziąć wzór? No, na tamte lata taki bardzo stylowy był, nie? Był z blachy przede wszystkim? Tak, blaszany, nie jakieś plastiki. Tak, tak. Miał kornik co jeść. Czy to ma jakikolwiek sens finansowy? Pewnie nie, ale na pewno się da co zrobić. Finansowe finansowy? To nie zawsze finanse są najważniejsze. Prze Dokładnie tak, pasja się liczy. Myślę, że jest to wszystko do uratowania, do tworzenia przede wszystkim. No i będziemy ten autobus ratować, tak, żeby po prostu pierwszą trasę za trzy, może dwa, może cztery lata wykonał właśnie ławy do kosza. Z miłośnikami starych gratów spotkała się Beata Makowska. O poszukiwaniu takich skarbów więcej będziemy mówić jutro i mam nadzieję państwo będą mówić jutro w porannej audycji. Już teraz zapraszam. Tak, zapraszam, bo Michał Nogaś wypoczywa.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 Leksus elitarny w każdym wymiarze. No, działka wygląda jak należy.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 We'll be right <laughs>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 Żegnamy reklamy Tu program Trzeci Polskiego Radia Jest 7.31 na skrót serwisu Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Hezbollah minionej nocy wystrzelił rakiety w kierunku Izraela. To odpowiedź na wczorajsze zmasowane izraelskie ostrzały Libanu, w których zginęło ponad 250 osób. Iran między innymi z tego powodu wciąż nie odblokował cieśniny Ormus. Wczorajszy ostrzał uznaje za naruszenie rozejmu, choć izraelskie władze przekonują, że walka z Hezbollahem nigdy nie była częścią zawartego porozumienia. W sobotę w Islamabadzie rozpoczną się negocjacje pokojowe między Iranem a USA, amerykańskiej delegacji przewodniczyć będzie wiceprezydent Jay Divans. Środowisko szkolne czeka na decyzję ministra edukacji Barbary Nowackiej o ewentualnej, obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiedział, że szefowa men dziś poinformuje o przyszłości przedmiotu. Edukacja zdrowotna zastąpiła od 1 września ubiegłego roku wychowanie do życia w rodzinie. Jest nieobowiązkowa. Obecnie uczęszcza na nią około 30% uczniów. Gruźnica u dwóch dziewczynek z Mrągowa. Miały one kontakt z chorą nauczycielką, wiadomo jedynie że obie trafiły do specjalistycznych ośrodków, mówi powiatowa inspektor sanitarna w Brągowie Beata Doraczyńska. Jedna przebywa w Otwocku w szpitalu, już jest wypisana, druga ta osoba w Łodzi. Przyszło do nas zgłoszenie, że to jest gruźlica opłucnej, z tym, że bez żadnego bakteriologicznego potwierdzenia na razie ich histopatologicznego. Być może ona nie będzie potwierdzona w ogóle bakteriologicznie, na wyniki czekamy. Łącznie diagnostyce w Olsztynie poddawanych jest około 200 dzieci. Pełny serwis trójki o 8. A teraz ekonomia w trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 6 zł. i 27 groszy za litr benzyny 95 oraz 7 zł. i 83 grosze za litr oleju napędowego. Tyle płacimy dziś maksymalnie za paliwa i to oznacza, że cena benzyny jest trochę wyższa, a diesla trochę niższa niż wczoraj. Obniżki stóp procentowych w kwietniu najprawdopodobniej nie będzie, a to dlatego, że w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie podrożały paliwa i co za tym idzie rośnie inflacja, wyjaśnia Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.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 Tego roku Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 3,75%. Tymczasem popyt na kredyty mieszkaniowe bije rekordy. Jak podało Biuro Informacji Kredytowej w marcu, o kredyt na mieszkanie wnioskowało blisko 3000 osób dziennie. To najwięcej od prawie 18 lat, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.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 Na jutro zapowiedziano kolejny strajk pracowników Lufthansa, co spowoduje zakłócenia, które dotkną także pasażerów tej linii lecących do i z Polski. Przyczyną protestu personelu pokładowego jest niezadowolenie z rozmów dotyczących umowy zbiorowej, której stawką jest mniej więcej 800 miejsc pracy. To już trzecia duża akcja protestacyjna w Lufthansa w tym roku. Wcześniej strajkowali piloci. Dolar kosztuje dziś rano 3 zł grosze, a euro 4,25. Jeszcze czekamy jeszcze nie czas na ocieplenie. Dziś będzie maksymalnie od 1 stopnia na podchalu i trzech na suwalszczyźnie przez okolice 6 w centrum do 10 na zachodzie kraju. W zachodniej połowie Polski powinno być słonecznie, ale na wschodzie będzie pochmurno i tu, czyli na wschodzie szykuje się deszcz. To jest poranna audycja zapraszamy do trójki. Za chwilę u nas czarodziejska sztuczka. It's a It's a kind of magic A kind of magic One dream One soul One prize One gold One golden glance Of what should be It's a kind of magic One shine But. Na czym ta magiczna sztuczka polega? Anna kowalik brankati w Studiu Trójki o innej porze niż pełna lub półdo. Deus ex machina. Przegląd prasy. I robimy przegląd prasy, ale zaczynamy od prasy polskiej. Później będzie zagraniczna. W Polskiej w Rzeczpospolitej czytamy, że Rosja wie, że nie wygra w Ukrainie. Moskwa dzisiaj nie jest w stanie wygospodarować takiej liczby żołnierzy, aby zaatakować militarnie państwa bałtyckie i NATO. Mówi w wywiadzie z Rzepą podpułkownik rezerwy Maciej Korowej, były oficer wywiadu wojskowego, analityk Instytutu Wschodniej Flanki. I ta rozmowa na być może delikatną poprawę humoru i nastroju właśnie w Rzeczpospolitej. A w Gazecie Wyborczej Artykuł o tym, że Rosjanie emigrują na Białoruś bez ostrzałów i z internetem. Okazuje się, że coraz więcej Rosjan kupuje mieszkania na Białorusi. Powodem jest swobodniejszy dostęp do internetu. Białoruś okazuje się dla kogoś wyspą wolności. I w tym przypadku są to Rosjanie, to teraz y, Ania i przegląd prasy białoruskiej. No raczej włoskiej to będzie. <śmiech> nie, dobrze, niech będą ja Włochy. gazetami nie poszeleszczę, bo przejrzałam prasę w internecie, ale tutaj to, to, to, to co dla Państwa wybrałam. E, największe włoskie dzienniki, takie jak La Repubblica czy Corriere de la Sera obszernie relacjonują ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Piszą oczywiście o zawieszeniu broni między Iranem a USA, ale także o eskalacji napięcia w regionie i zwracają uwagę na wczorajsze izraelskie bombardowania w Libanie, podkreślając, że 100 celów zostało zaatakowanych w zaledwie 10 minut. Corriere de la Sera informuje, że w związku z niestabilną sytuacją rząd aktualizuje plan awaryjny dla systemu gazu ziemnego. W tej chwili główne dostawy pochodzą z Kataru. Na podobnych kwestiach skupia się ekonomiczny Il Sole Venti Ore. Większość gazet, m.in. La Repubblica, Corriere della Sera czy Turyńska La Stampa szeroko relacjonują spotkanie Georgia Kluneja z uczniami szkół średnich w miejscowości Kunio, to jest na północy Włoch w Piemoncie. Dwukrotny laureat Oscara mówił wiele o swoim zaangażowaniu w obronę wolności prasy, a także o działaniach podejmowanych przez jego fundację na rzecz etycznego wykorzystania sztucznej inteligencji. Trzy tysiące osób przyszło na to spotkanie. Clooney... Tylko? No, 3000, nie? Niezłe spotkanie. Nie spotkanie jest w, w hali sportowej. Przyznał, że bardzo martwi się informacjami o możliwym rozbiciu NATO. To nie jest wielki moment w historii Ameryki, stwierdził. Zwrócił się też do włoskich uczniów. Niektórzy z was popierają Donalda Trumpa, i to jest w porządku, ale jeżeli ktoś, jak Trump, mówi, że chce zniszczyć cywilizację. To jest to zbrodnia wojenna. Można mieć konserwatywne poglądy, ale jest granica przyzwoitości i nie wolno jej przekraczać, dodał. Kluny jest uwielbiany we Włoszech. Nie wiem, czy o tym wiesz. Pewnie wiesz, bo większość pewnie z Państwa to ja wie. myślę, że Kluny jest uwielbiany na całym Wszędzie. świecie, ale, ale tak. rzeczywiście yy, kojarzy ma, się z Włochami. Tak, Te filmy ma ville, umieszczone we Włoszech, prawda, Tak, często? ma willę nad jeziorem Como. chociaż teraz z rodziną mieszka na południu Francji, dostał też francuskie ale z tego, co mówisz, Donald Trump nie dominuje tylko w polskich mediach. We nie, no Don także tak, jest to tak. tak On otwiera więc... czołówki wszystkich gazet. My absolutnie. nie jesteśmy jacyś yy, wyjątkowi w tym przypadku. Yy, to jeszcze zajrzymy do gazety. Sportowej. Dobrze. Ponieważ lagadze dello Sport, że je cały czas konsekwencjami braku awansu włoch na Mundial, Bramkarz Donna Ruma wywiadzie wyznaje, że czuje się odpowiedzialny za porażkę drużyny. Mówi, to były ciężkie i męczące dni. Niestety nie udało nam się. I musimy to zaakceptować i iść dalej. To bardzo, naprawdę bardzo boli, stwierdził do, Donnarumma. Przypomnimy, który raz z rzędu się nie dostały włosy. No, trzeci Włoszy. już. Trzeci raz. A Donnarumma e... to facet, który jest y, bardzo dobrze zaznajomiony z hejtem, bo on zmienił niedawno włoski klub na... PSG francuskie. DOL la RUMA zaczęto go nazywać, <śmiech> więc ja się nie dziwię, że on bierze tę porażkę na klatę, no na bo, klat. bo jest ja już, przygotowany. Mogę, mogę jeszcze muzycznie zakończyć? Bardzo proszę. Dobra, no to zajrzałam jeszcze do lokalnej prasy. Dziennik Il resto del Carlino z Emilii Romani. Dużo miejsca poświęca laurze Pausini, wielokrotnej laureatce nagród Grammy, która pochodzi właśnie z tego regionu i opisuje jej światową trasę koncertową Iocanto. Bilety na występy wyprzedały się na Pniu. Podczas koncertu w Madrycie doszło do za zbawnego zdarzenia. Uwagę piosenkarki zwrócił jeden z fanów, który zachowywał się wyjątkowo głośno. Pauzini na chwilę przerwała koncert, zapytała, co się dzieje. A, jest pijany, stwierdziła. Po czym dodała, my po koncercie idziemy się kochać, a nadmierne picie w tym nie pomaga. I film z tego koncertu jest wiralem teraz. Pauzini zrobiła pauzę w koncercie <grym> z jego powodu. <grym> a, ja, a ja zrobię finę. <grym> Anna kowalik Brancati, bardzo dziękuję. <grym> dziękuję. She birds of a Feather w trójce, niezmiennie przebój, niezmiennie hit i tak od wielu, wielu miesięcy. No, i niezmiennie przebojowa Renata Grochal w studiu także. Dzień dobry. Widziałam właśnie, że się zasłuchałeś, i tak się rozmarzyłem. No rozmażyłem przy się w Dzień dobry, dzień dobry. Rozmarzyłem się na temat rozmowy politycznej bez uniknięcia Tutaj żebyś niestety zawsze tak muszę dociskała. cię ściągnąć <laughs> na ziemię. Tomasz Trela, poseł lewicy, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego tej partii, będzie dzisiaj Państwa i moim gościem. Będziemy oczywiście rozmawiać o tym, co się wydarzy o godzinie 12.30 kiedy czwórka sędziów planuje złożyć ślubowanie wobec, zdaje się, marszałka Sejmu i mm, notariusza. I, I wysłała tego, zaproszenie do prezydenta, ale nie wiadomo, czy prezydent się pojawi. Tam byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Właściwie już wiadomo, że się nie pojawi. No ale będziemy rozmawiać o tym, co dalej, bo dzisiaj cała szóstka sędziów zamierza przyjść do Trybunału i teraz pytanie brzmi, czy... Karta Będą na sędziowie zakładzie. dwóch kategorii, y, których bo Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału, powiedział, że może każdego wpuścić do Trybunału, ale niekoniecznie dopuścić do pracy. To 8.13 tak, te tematy. zapraszam. Sny pochowane na strychu Nie mogą już spać Jedna z tych miłosnych lat Pod sztopą pól z chodniki żyją pod napięciem Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci talian nowych kart Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz Gdy świat nakręca dobrego Nie chcę iść pod wiatr, gdy w dobrą stronę, nie chcę biec do gwiazd. Męskie granie orkiestra, a my biegniemy do gwiazd, do gwiazd muzyki z Kubą Ambrożewskim. Za 10 minut spa. Piosenka do wyjaśnienia. David Gray, Babylon. To był długi marsz. Od sesji nagraniowych do sukcesu na listach przebojów minęły grubo ponad dwa lata. W tym czasie David Gray z nieznanego szerzej Grajka stał się jednym z najlepiej sprzedających się artystów w Wielkiej Brytanii. Nagrywając swój czwarty album White Ladder, Gray miał prawie 30 lat, ale z trudem wiązał koniec z końcem. Trzy poprzednie zebrały niezłe recenzje, ale ich sprzedaż była mizerna. To były czasy Brit Popu. Kompozytor z gitarą akustyczną zainspirowany w Vanem Morrisonem nie budził ekscytacji. Szukając nowej drogi, Gray postanowił zacząć od początku. Ze studia przeniósł się do sypialni swojego mieszkania w północnym Londynie. Tylko on, gitara i nowe zabawki. Sampler, komputer oraz automat perkusyjny Roland Groovebox. Efektem było brzmienie osadzone w folkowej tradycji, ale posiadające posmak muzyki klubowej lat 90. Babylon, największy przebój z płyty White Ladder, nie jest piosenką autobiograficzną, raczej motywacyjną. Tekst jest zbiorem scen z życia młodego człowieka w Londynie. Kolejne zwrotki dzieją się w piątek, sobotę i niedzielę. Jak mówił David w wywiadzie z dziennikiem The Guardian, te słowa uwolnij serce, uwolnij głowę, śpiewam do siebie samego. Płyta z utworem ukazała się w 1998 roku, ale dopiero dwa lata później, gdy została wznowiona przez dużą wytwórnię, zaczęła sprzedawać się jak świeże bułeczki. Nastał rok 2000, a na brytyjskiej scenie zaczęli rządzić Travis czy Coldplay. W tym towarzystwie muzyka Davida Greya miała już o wiele większą siłę rażenia. Siedem milionów sprzedanych egzemplarzy mówi tu samo za siebie. Piosenka do wyjaśnienia. Over TV stations Situations running through my head Looking back through time You know it's clear that I've been blind I've been a fool To open up my heart To all that jealousy That bitterness That ridicule And if you want Love them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 i wymaganych przez Bank Zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.